Program Drugi Polskiego Radia minęło południe. Przenosimy się już do Katowic, gdzie czeka na Państwa Marcin Majrowski. Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi Państwa powitać w ten kwietniowy poranek w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Chociaż ciągle nas aura nie rozpieszcza i jest niezbyt ciepło, ale dzisiaj świeci słońce i to skojarzenie ze światłem i z różnymi malarskimi ujęciami światła czy obrazów jest może dla nas najważniejsze w całym programie dzisiejszego koncertu. Bo rozpoczniemy od muzyki Morisa Ravela, Na koniec będą nokturny. Claude'a Debussy'ego, a koncertującym utworem w centrum tego programu będzie fragment koncertu obojowego szwajcarskiego kompozytora Gottharda Odermata. I wszystkie te trzy kompozycje, które dzisiaj zaprzmią, mają właśnie swoje odniesienia do malarstwa chociaż ta pierwsza Morisa Ravela Alvorada del Gracioso może nie bezpośrednie, ale pośrednie no bo państwo może pamiętają czwarta część fortepianowego cyklu Miroir Ravela to jest rok 1905 ale Minęła dekada i Ravel zorkiestrował swój fortepianowy utwór, zresztą to w jego praktyce kompozytorskiej było bardzo częste. Ale nie, była to, nie był to bezpośredni pomysł Morisa Ravela, żeby Alvoradę przenieść na orkiestrę symfoniczną, tylko tutaj w tle oczywiście postać niezwykła wielkiego impresario baletowego Sergeja Diagilewa i jego balety rosyjskie. No bo Diagilew wybrał się do Hiszpanii około 1916 roku. Oczywiście zachwycił specyfiką i aurą kraju na Półwyspie Iberyjskim. No i był tak zafascynowany tym wszystkim, że postanowił wymyślić jakieś balety o tematyce hiszpańskiej. No i pierwszy z tych baletów to było Las Meninias, do którego choreografię stworzył, nie? Miasin, y, oczywiście odnoszący się do słynnego płótna Velasqueza i Alvorada del Gracioso w tym balecie Las Meninas zabrzmiała, ale w wersji Fortepianowej. No i dopiero później Ravel zorkiestrował swój utwór, a to całe dzieło Massina i innych kompozytorów również, bo nie tylko muzyka Ravela była w tym balecie wykorzystana, w 1919 roku zyskało tytuł Ogrody Aranjuez. No i Wówczas w Paryżu 17 maja tamtego roku, tuż po wojnie po raz pierwszy w wersji orkiestrowej Alvorada zabrzmiała. Tytuł hiszpański nie ma dobrego m, przełożenia na żaden z języków, bo jest bardzo wieloznaczny. Alvorada, czyli świt, gracioso, czyli błazen, trefniś, Błazen, który kojarzy się z postacią z Komedii De l'arte, ale odnosi się również do przeszłości hiszpańskiej. Bardzo to jest wielowyznaczna postać, więc można to tłumaczyć jako poranna pieśń Błazna, poranna pieśń Trefnisia czy poranek, czy obad Błazna. No i wszystko to jest zawarte w tej bardzo barwnej, chociaż kilkuminutowej, miniaturowej kompozycji Morisa Rawela. no bo jeszcze tutaj są odniesienia i do muzyki, która może być muzyką weselną, muzyką taneczną, muzyką gdzieś tam tańcem ludowym. To wszystko się tutaj bardzo dobrze składa i Ravel tak niedopowiedziawszy sedna, wszystko ułożył i zorkiestrował, najpierw układając wszystko na fortepian. A więc na początek imitację muzyki gitarowej, dość cicho się to wszystko rozpocznie, jakieś połamane rytmy, pewna niepewność metryczna, potem, potem kulminacja orkiestrowa z kastanietami, talerzami i harfą. No i później w środku rozpoczyna się właśnie ta Taka żałosna, trochę zawodząca melodia na Fagot solo, i to ma być właśnie ta pieśń, błazna pieśni Trefnisie, a potem wszystko powróci do samego początku. A więc bardzo barwna kompozycja na otwarcie dzisiejszego porannego koncertu w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, zresztą jedna z najpopularniejszych kompozycji Morisa Ravela. Dzisiaj zespół prowadzi Krzysztof Konc. Zapraszam. Małe przemeblowanie estrady i przygotowania do drugiego utworu, który teraz zabrzmi. Gotthard Odermatt, proszę Państwa, jest szwajcarski oboista i kompozytor. Pochodzi z Lucerny, związany jest z Curychem. Oczywiście gra, początkowo to był fortepian i flet, zanim pojawił się obój w jego profesjonalnej drodze zawodowej. Oprócz występów z orkiestrami symfonicznymi, Gotthard Odermatt poświęca się również muzyce kameralnej. Można tutaj wymienić takie zespoły przez siebie, przez niego założone jak Ensemble Armonico, czy Kromer Blazer Ensemble. A jako kompozytor ma już na swoim koncie kilkanaście utworów. W 2004 roku zyskał uznanie publiczności. To był oktet na instrumenty dente opus 15. Potem przyszedł czas na inne kompozycje. W roku 2010 natomiast Albrecht Majer na swojej płycie wraz z Berlińczykami nagrał jego koncert obojowy. Taki tryptyk, który właśnie składa się z trzech obrazów. I jeśli mówiłem Państwu o, dzisiaj o bezpośrednich inspiracjach malarstwem, to właśnie te trzy obrazy na obój i orkiestrę op. 18 Gottharda Odermata są bezpośrednimi odniesieniami do płócien do płócien impresjonistów do Claude'a Moneta i Edgarda Degas. Część pierwsza Et lato, to jest właśnie płótno Claude'a Moneta z roku 1874. Jeśli państwo się wybiorą do Galerii Narodowej w Berlinie na wyspie muzeów, to tam można ten obraz Moneta podziwiać. Skraj łąki i, i, i pole, w tle delikatne pagórki, to zboże już się złoci właściwie takimi letnimi kolorami tuż przed żniwami. Kilka krzewów i drzew, które są poruszane delikatnie powiewem wiatru, a pod jednym z nich odpoczywa jakaś spacerowiczka. Odłożyła na bok otwartą parasolkę, więc tutaj możemy się domyślać, że albo mały deszczyk wcześniej spadł, albo chroniła się od żaru słonecznego który tutaj nie jest bezpośrednio na tym płótnie, obecny, bo właściwie o słońce jest trochę za chmurami, a dalej wpatrzona w przestrzeń stoi jakaś postać w białym ubraniu i zdaje się żółtym kapeluszu. Mówię, że zdaje się, bo oczywiście u impresjonistów nie wszystko jest dopowiedziane i te barwy i te kontury muszą być rozmyte, no i właśnie... Jeśli Państwo dzisiaj przymkną oczy i wyobrażam sobie przy okazji muzyki Gottharda Odermata właśnie to płótno, to mniej więcej proszę mieć takie skojarzenia. Z letnim powiewem wiatru i z taką z takim zatrzymaniem czasu. Partia solowa oboju w tym utworze charakteryzuje się takimi długimi liniami melodycznymi i zresztą jest ustawiona tutaj na pierwszym planie. Gotthard Odermatt za, zadbał o to, aby właśnie obój był bardzo wyeksponowany. No i ma być to właśnie takie bezpośrednie odniesienie i w towarzyszeniu orkiestrowym, a orkiestra jest, jak Państwo widzą, niewielka i właśnie w solowej partii instrumentu odniesienie do tej letniej świeżości, a z drugiej strony właśnie podkreślenie wagi solowego instrumentu, ukochanego instrumentu Gottharda Odermata. Na końcu tego obrazu lata, proszę Państwa, jest solowa kadencja oboju. Proszę zwrócić na nią szczególną uwagę, a dzisiaj właśnie w świetle największych reflektorów solistka, oboistka, która zwykle siedzi za kwintetem smyczkowym, czyli pierwsza oboistka i solistka Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Karolina Stalmachowska wykona partię solową w tej y, pierwszej części. Pierwszym z trzech obrazów op. 18 Gottharda Odermata. Cztery, pięć lat temu, bo czas szybko płynie, ukazała się pierwsza płyta Karoliny Stalmachowskiej z muzyką Jeana Franse. W roku 2023 gościnnie pojawiła się na albumie kwartetu śląskiego. Wykonywała kwintet Joachima Mendelssona, zadedykowała. Karolinie Stalmachowskiej swój utwór, również Janna Wnuk-Nazarowa. To jest kompozycja zatytułowana Dziewczyna na obój i chór mieszany. A więc przenieśmy się w tę aurę lata, znacznie cieplejszą niż aura, która nas otacza dzisiaj. Karolina Stalmachowska i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia dyryguje Krzysztof Konc. Proszę zwrócić uwagę na strój. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia już w pełnym y, składzie do wykonania Nokturnów kloda Debisiego, i proszę Państwa, ta trzecia przestrzeń y, sprzed ponad 100 lat, sprzed ponad 130, prawie 130 lat. Kon koneksji między malarstwem i muzyką. Debussy oczywiście bardzo często w swojej twórczości odnosił się do pozamuzycznych wątków i treści, i tytuły to sugerowały, no ale tutaj w Nokturnach ten związek jest szczególny, bo chodzi o to, że nie są to nawiązania do Nokturnów, powiedzmy Fryderyka Chopena czy innych instrumentalnych utworów z przestrzeni romantycznej z XIX wieku, ale do nocturnów Jamesa McNilla Whistlera, jego prac malarskich z lat 70. XIX wieku. Whistler, bardzo ważny amerykański malarz, który działał głównie w Londynie na, i w Anglii, namalował serię takich nocturnów, które są takimi impresjami na temat monochromatyczności barw Malarskich, więc y, oczywiście nie ma tam y, takiej ferii kolorów y, nawet jak u Moneta. Wszystko jest bardzo schromatyzowane, ale bardzo charakterystyczna gra światła oddawana przez y, y, Whistlera y, tutaj jest bardzo ważna. Y, Debussy o swoich nokturnach pisał tak, należy tutaj ten tytuł interpretować ogólnie, a dokładniej w sensie dekoracyjnym, nie oznacza on zwykłej formy nokturnu, lecz raczej wszystkie różnorodne wrażenia i specjalne efekty świetlne, jakie sugeruje to słowo. Nokturny są tryptykiem orkiestrowym, zresztą w trzeciej części z udziałem chóru wykorzystanego jako kolejny instrument, kolejna barwa właściwie brzmieniowa. Pierwsze ogniwo to niłasz, czyli obłoki, chmury. Ma oddawać niezmienne aspekty nieba i powolny, uroczysty ruch chmur zanikających w szarych dźwiękach tonach lekko zabarwionych bielą. Potem fet święta albo uroczystości oddaje wibrujący, taneczny rytm atmosfery z nagłymi błyskami światła. To jest epizod odnoszący się do jakiejś świątecznej procesji, zabawy i tutaj ta wizja ma być bardziej olśniewająca, fantastyczna, która przechodzi właśnie ta procesja przez świąteczny świątecznie umajoną ulicę, no a potem odniesiemy się do przestrzeni morskiej. Syreny to jest przedstawienie morza i niezliczonych rytmów, a wkrótce potem wśród fal posrebrzających blaskiem księżyca rozbrzmiewa tajemnicza pieśń. Syren śmieją się i znikają, jak to syreny mają we zwyczaju. I to właśnie jest ta poetycka impresja, która tutaj ma poruszać Państwa wyobraźnię w trzecim ogniwie tryptyku nokturny. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to są lata, sam koniec XIX wieku. Debussy ukończył całą partyturę w roku 1899. Ona później prawy wykonanie miała częściowe w roku 1900. Pierwsze dwa ogniwa i w 1901 komplet tryptyku i że to był właściwie pierwszy Pierwszy ambitny, orkiestrowy, symfoniczny utwór Kłoda Debisiego, no bo La Mer to jest rok 1905 i to skojarzenie z syrenami, tutaj ważne, a masz orkiestrowe to jest dopiero rok 1913. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, do tego zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia, głosy żeńskie, no bo przecież to syreny będą wabić Państwa wyobraźnię swoim śpiewem. Zespół prowadzony przez Annę Szostak dyryguje całością Christoph Kontz. Dziękuję bardzo i życzę niezapomnianych wrażeń z tego trzeciego utworu w dzisiejszym poranku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Thank you.